Część druga. Położenie międzynarodowe od czasu utworzenia Cesarstwa Niemieckiego. Cesarstwo Niemieckie i Europa. Dzień Sedanu był dniem, w którym Niemcy powróciły do swojej roli w Europie. Ten naród, który niegdyś skupiony dookoła średniowiecznego tronu cesarskiego, przedstawiał główną potęgę świecką, który potem, rozbity wyznaniowo na dwa odłamy, Rozdrobniony i osłabiony politycznie, patrzył na czasy Filipa II, Ludwika XIV i cały legł bezwładny u stóp Napoleona, który potem przez pół stulecia niedołężnymi często krokami zbliżał się ku politycznemu zjednoczeniu. Pod sedanem na powrót poczuł się pierwszym w Europie. Od chwili proklamowania w Wersalu Nowego Cesarstwa, państwo niemieckie sterowane przez Bismarka otrzymuje pierwszy głos w koncercie mocarstw i staje się osią polityki międzynarodowej. Główną orientacją każdego z państw europejskich coraz więcej zaczyna być jego stosunek do Niemiec i do planów polityki niemieckiej. W końcu zaś o przymierzach i porozumieniach zaczyna decydować przede wszystkim potrzeba zabezpieczenia się przed Niemcami. Niemcy są dziś jedynym w Europie mocarstwem znajdującym się w okresie szybkiego wzrostu potęgi, a z nią wzrostu aspiracji i mocarstwem, któremu więcej niż komukolwiek za w granicach jego dotychczasowych posiadłości, z ducha swego silnie zaborczym, a ze sposobu postępowania zaczepnem. Inne państwa coraz bardziej zmuszone są zajmować wobec nich pozycję obronną. Powstanie Zjednoczonego Cesarstwa dało należytą organizacją państwową najliczniejszemu w Europie narodowi, którego żywotność, energia, zdolność do organizacji, wreszcie kultura wskazywała mu o wiele większą rolę w świecie niż ta, którą przez ostatnie stulecia odgrywał. Olbrzymie! ale rozproszone i nawzajem paraliżujące się siły drobnych państwek niemieckich ujęte zostały w karby jednolitej organizacji, sprowadzone do jednego łożyska, zmuszone do działania dla jednego celu. Wielka, nowoczesna organizacja państwowa stworzyła przede wszystkim warunki imponującego rozwoju przemysłowego i handlowego, który zdołał prędko zaniepokoić przodujące w tym względzie narody, zagrozić ich rynkom zbytu, poderwać ich rozwój, budząc wśród nich coraz głośniejszy alarm o niebezpieczeństwie niemieckiem. Coraz bardziej uzasadnione są obawy, że w ślad za ekspansją ekonomiczną Niemiec pójdzie ekspansja polityczna której środki to państwo szybko przygotowuje i do której pod wielu względami posiada lepsze od innych warunki. Między tymi warunkami nieostatnie miejsce zajmują siły Niemczyzny istniejące poza granicami państwa Hohenzollernów, które są lub mogą być skierowane do współdziałania jego celom. Rasa teutońska była zawsze ruchliwą, ekspansywną. Wcielona w naród angielski dała ona świetny obraz ekspansji zamorskiej, kolonizacji angielskiej we wszystkich częściach świata. Jako naród niemiecki rozszerzała się od tysiąca z górą lat na kontynencie europejskim Drang nach Osten. Kolonizując przede wszystkim ziemie słowiańskie, zakładając na ich obszarze nowe marchie, lub podbijając je pod znakiem zakonów rycerskich. I jak potęga Anglii, tym bardziej zaś anglosaskiej rasy, ma swą główną podstawę w opanowanych przez ciąg ostatnich trzech stuleci obszarach zaoceanowych, tak potęga dzisiejszej Niemczyzny ma swe główne źródło w ziemiach, w których przed lat tysiącem jeszcze się nawet słowo niemieckie nie rozlegało. Ta ekspansja łącznie z wiekowym rozdrobnieniem politycznym Niemiec sprawiła, że dziś interesy niemieckie na kontynencie europejskim sięgają daleko poza granice państwa Wilhelma II i że panowanie niemieckie, a tym bardziej bezpośredni wpływ niemiecki nie zawsze tam się kończy, gdzie stoi ostatni strażnik celny cesarstwa. Potęga Niemczyzny jest o wiele większa niż ta, którą wskazuje budżet cesarstwa i cyfra jego sił bojowych. Węzły łączące wszystkich Niemców i stosunek Zjednoczonego Narodu Niemieckiego do jego współplemieńców, żyjących poza granicami cesarstwa, znajdują swój wyraz we współczesnym pangermanizmie. Rok 1871 nie był ostatecznym zjednoczeniem Niemiec. Było to zjednoczenie według dawnego programu pruskiego z wyłączeniem Austrii. Zostały poza granicami cesarstwa ziemie korony austriackiej, równie dobrze niemieckie, jak Bawaria lub Wirtembergia. To, że się one tradycyjnie zrosły z domem Habsburgów, nie przeszkadzałoby im należeć do państwa związkowego, jak Bawarii nie przeszkadza przywiązanie do niemniej starej dynastii Wittelsbachów. Umysł wszechniemieckiego entuzjasty nie uznaje między tymi krajami żadnej różnicy i nie widzi powodu, dlaczego by granice państwa niemieckiego nie można było posunąć do Adriatyku. Gdy zaś raz już tego rozpędu w jednym kierunku nabrał, rozgląda się w innych, zagarnia Niemców w Siedmiogrodzie, i w rosyjskich prowincjach nadbałtyckich, stwierdza, że i Szwajcarzy są w dwóch trzecich ludem der Deutsche Zunge. że i Holendrzy, i Flamandowie w Belgii są właściwie Niemcami, mówiącymi platendojczem. Niewiele różniącym się od tego, który używają miliony ludności na północy cesarstwa. W marzeniach swoich widzi on te wszystkie ludy zjednoczonymi w jeden naród. W jedno państwo niemieckie, rozkazujące całej Europie i zagarniające stopniowo świat cały. Z takiego państwa, ufny w siłę dzisiejszych Niemiec, robi on sobie program. Wygłasza go otwarcie, rozwija w broszurach, artykułach i wykładach publicznych. Wreszcie z konsekwencją, właściwą charakterowi niemieckiemu, w duchu tego programu organizuje pracę. Związki wszechniemieckie zakładają poza granicami państwa szkoły, utrzymują organy prasy, subwencjonują stowarzyszenia, prowadzą propagandę polityczną, a działalności ich pomaga skłonność Niemców do wędrowania za chlebem za granicę i rozrost interesów handlowych narodu, skutkiem którego liczba wpływowych rezydentów niemieckich w sąsiednich krajach, jak zresztą w całym świecie, nader szybko wzrasta. We wszystkich niemal sąsiadujących z cesarstwem krajach powstaje gęsta sieć wpływów i zorganizowanych prac wszechniemieckich. Zwraca ona uwagę i budzi niepokój w opinii zainteresowanych narodów, która często uważa ją za bezpośrednie narzędzie polityki rządu berlińskiego, przypisując mu ciche jej kierownictwo. Działalność wszechniemiecka rozwija się niezależnie od rządu. Jej ogniska leżą nie tylko w Prusiech, ale i w południowych krajach cesarstwa i poza jego granicami. Jakkolwiek urabiając w ościennych krajach opinię przyjazną dla Niemiec, zwiększając liczbę ich gorących zwolenników, nawet agentów i informatorów rządu niemieckiego, współdziała ona pod wielu względami polityce rządu i cieszy się jego poparciem. Jakkolwiek z drugiej strony pan germanizm stanowi siłę, z którą rząd musi się liczyć i liczy coraz więcej, to jednak... Utożsamianie kierunku polityki berlińskiej z dążnościami wszechniemieckimi byłoby błędem.